Po dokonaniu tego dzieła Bukietkówna zamieszkała w Budzie. Tu straciła ukochaną wnuczkę Elżbietę, córkę królewicza Stefana, tytularną cesarzową wschodu. Z licznej niegdyś rodziny Andegawenów pozostali przy życiu dwaj mężczyźni, Ludwik i Karol, książę Duradzo. Bukietkówna zmarła 29 grudnia 1380 roku. Na własne życzenie pochowana została skromnie w kaplicy klarysek, którymi się opiekowała, a nie w królewskiej nekropolii. W testamencie zapisała synowej swój zamek, klejnoty i książkę do nabożeństwa. Marii, przewidywanej na tron Polski, pozostawiła orły piastowskie, a Jadwidze, uważanej za przyszłą królową Węgier, diadem z liliami andegaweńskimi. W ostatniej woli pamiętała także o przebywającej w budzie najmłodszej córce Kazimierza Wielkiego. Śmierć królowej nie umocniła pozycji bośniaczki, którą mąż nadal nie wtajemniczał w swe posunięcia polityczne. Sam zajęty był wówczas kontynuowaniem wojny z Wenecją, oraz obaleniem Joanny I, swej znienawidzonej kuzynki i bratowej. To ostatnie spotkało się z aprobatą Rzymu, gdyż Joanna była zwolenniczką antypapieża Klemensa VII, za co została wyklęta przez legalne władze kościelne. Jednocześnie Urban VI wezwał króla Węgier do detronizacji grzesznej królowej. Misję tę Ludwik powierzył Karolowi, księciu Duradzo. Ten stosunkowo szybko zajął Neapol, rok 1381 po czym kazał udusić Joannę, a sam ogłosił się panującym. W myśl decyzji ojca z dwóch żyjących królewien Maria miała otrzymać korony piastów. Aby ułatwić przejęcie władzy, Ludwik postanowił jeszcze za swego życia uczynić wielkorządcą Polski Zygmunta Luksemburga. W tym celu zwołał zjazd panów duchownych i świeckich do zwolenia w Słowacji, przedstawił im tam Zygmunta jako swego dziedzica i kazał wydać mu grody. 14 margrabia brandenburski w otoczeniu arcybiskupa Bodzanty, sędziwoja Szubina i swego wychowawcy Jana von Lidow, wyruszył przez Kraków do Wielkopolski, gdzie toczyły się walki nałęczów z Grzymalitami i gdzie piastowie mazowieccy mieli licznych zwolenników. Zygmunt przyjmowany był różnie, często jako Niemiec bardzo niechętnie, a nikt nie chciał w nim widzieć prawnuka Kazimierza Wielkiego. Wkrótce po wyjeździe zięcia Ludwik zachorował, i 10 sierpnia 1382 roku zmarł w Tyrnawie w Słowacji, mając 56 lat. Przed śmiercią sprowadził do siebie Wilhelma Habsburga i przedstawił magnatom jako przyszłego króla Węgier. Przy łożu umierającego obecna była jego żona i królewna Maria, a być może także i mała Jadwiga, która jednak według innych danych przebywała wówczas u przyszłego teścia w Wiedniu. Zgon męża uczynił Elżbietę Bośniaczkę, czołową postacią sceny politycznej Węgier. Córki jej, dwóch koron były jeszcze nieletnie i matka miała podejmować decyzje w ich imieniu. W nowej sytuacji ujawniła się długo hamowana chęć władzy, bezwzględność i zuchwałość, ale także pewna naiwność i duże niewyrobienie polityczne. Elżbieta w wielu dziedzinach chciała naśladować swą wielką teściową — Czego wyrazem było na przykład roztoczenie opieki nad klaryskami, którym dotąd pomagała łokietkówna. Głównym polem działania monarchini były naturalnie Węgry, ale ambitna kobieta pragnęła także jak najmocniej uzależnić od siebie Polskę i stan ten utrzymywać jak najdłużej. W chwili śmierci męża królowa miała około 42 lat, co było wówczas wiekiem podeszłym, niemniej nadal pozostawała bardzo piękna. Styrnawy pochód żałobny ze zwłokami Ludwika wyruszył do Białogrodu. Tam uroczystości pogrzebowe ciągnęły się sześć dni. W czasie ich trwania Elżbieta podjęła swą pierwszą poważną decyzję polityczną. Postanowiła mianowicie, aby królewny otrzymały inne trony, niż to zarządził ich zmarły ojciec. W wyniku tej decyzji starsza córka miała zostać królową Węgier, a młodsza królową Polski. Dosłownie na zajutrz, po zakończeniu uroczystości żałobnych, Elżbieta przeprowadziła koronację jedenastoletniej Marii, koroną świętego Stefana, a sama objęła regencję. Wkrótce przy boku pięknej wdowy znalazł się wpływowy doradca. Był nim magnat Mikołaj Garaj, słynący ze swej fizycznej siły. Wyniesiony jeszcze przez łokiet od roku 1375 został palatynem Węgier po Opolczyku, który stał się wówczas zarządcą Rusi. Garaj podzielał niechęć królowej do Niemców, i umiał dogadywać się z panami polskimi. Poparł on plan Bośniaczki zerwania zaręczyn obu córek, co jednak należało przeprowadzić ostrożnie, aby nie jątrzyć potężnych sąsiadów oraz wewnętrznych zwolenników Luksemburgów albo Habsburgów. Znacznie trudniejszym zadaniem niż objęcie władzy na Węgrzech było podporządkowanie sobie Polski. Nad Wisłą i nad Wartą rosło niezadowolenie z sytuacji, w jakiej król cudzoziemiec tylko z rzadka zaglądał do kraju, w takich nastrojach Wielkopolanie odbyli 25 listopada 1382 roku zjazd w Radomsku, na którym postanowiono, że uznają za władcę tę córkę Ludwika, która na stałe zamieszka w Polsce. Jednak w obradach nie uczestniczył arcybiskup Bodzanta, wyraźnie popierający kandydaturę piasta mazowieckiego, księcia Ziemowita. Nie przybył również Domarud z Pieszna, główny poplecznik bawiącego wówczas w Wielkopolsce Zygmunta. W odpowiedzi na uchwały zjazdu radomskiego Elżbieta wysłała do Polski dwóch biskupów – Emeryka Zagrzebskiego i Jana Czanackiego. Przybyli oni do Wiślicy, gdzie 6 grudnia 1382 roku rozpoczął się zjazd Małopolan. Wziął w nim również udział młody Luksemburg. Posłowie królowej oświadczyli w jego obecności, że Bośniaczka dziękuje za uznanie w Radomsku praw córek i prosi, aby poddani nie podejmowali żadnych zobowiązań wobec nikogo, nawet wobec Zygmunta, kiedyś przysłanego przez jej męża, do chwili podjęcia decyzji, którą z królewien wyznaczy na tron Polski. Po takiej deklaracji rola Luksemburga nad Wisłą została skończona. Udał się więc przez Kraków i Sącz na Węgry. Dnia 26 lutego 1383 roku w Sieradzu odbył się pierwszy zjazd wszystkich ziem królestwa. Posłowie Elżbiety ogłosili, że w myśl przysługujących jej uprawnień wyznacza ona swą młodszą córkę królem Polski i w związku z tym zwalnia poddanych od przysięgi złożonej Marii w zwoleniu. Matka zastrzegła jednak sobie, że nieletnia Jadwiga po odbyciu koronacji w Krakowie wróci do niej na Węgry i pozostanie tam nadal. Ze strony polskiej żądano, aby przyjazd nowej monarchini nastąpił jak najprędzej, nie później niż 10 maja 1383 roku. Poza tym upomniano się o zwrot Polsce przez Węgry, Rusi Czerwieńskiej. Od tej chwili pomiędzy Elżbietą a Polakami rozpoczęły się targi o datę przyjazdu dezygnowanej królowej. W dążeniu Bośniaczki do odłożenia rozstania z córką mogły odgrywać rolę dwa względy. Po pierwsze Jadwiga była jeszcze zupełnym dzieckiem. I pragnienie zatrzymania jej przy sobie można uznać za normalną postawę matki, ale ambitna monarchini chciała też jak najdłużej uzależniać od siebie Polskę, na którą po odesłaniu córki straciłaby jakikolwiek wpływ. Nie zdawało sobie jednak sprawy, że zbytnie przeciąganie terminu przybycia królewny może grozić utratą tronu, gdyż liczba zwolenników ziemowita mazowieckiego stale rosła, a łatwo mogli się pojawić także i inni pretendenci. Z uchwałą zjazdu w Sieradzu udali się na Węgry spytek z, z Melsztyna i sędziwój z Szubina. Ustalili oni z Elżbietą, że Jadwiga przyjedzie do Polski 10 maja. Na wieść o tym książę Mazowiecki powziął zuchwały plan. Ukrył się on mianowicie w orszaku arcybiskupa Bodzanty, który wraz z innymi oczekiwał młodziutkiej królowej. Ziemowit planował porwać i poślubić Jadwigę po przekroczeniu przez nią granicy polskiej. Elżbieta nie przysłała jednak córki w omawianym terminie, czym wywołała powszechne rozczarowanie. Zamiast tego zaprosiła panów na kolejny zjazd w Koszycach. Tam Bośniaczka odniosła dwa sukcesy. Po pierwsze przeforsowała uchwałę, że siostry po sobie dziedziczą. Było to wbrew postulatom obozu narodowego żywiącego obawy, że w myśl tego postanowienia znów kiedyś może dojść do niekorzystnej dla Polski unii personalnej pomiędzy oboma krajami. Poza tym Elżbieta wytargowała, że przyjazd Jadwigi został ponownie odłożony. Tymczasem w maju 1383 roku Ziemowit rozpoczął działania wojenne i wkrótce opanował całe Kujawy, oblegał Kalisz, a 16 czerwca na zjeździe w Sieradzu został przez grupę panów duchownych i świeckich okrzyknięty królem Polski w kościele dominikanów. Głównym jego zwolennikiem był arcybiskup Bodzanta. W związku z tym Elżbieta była zmuszona przysłać do Polski Zygmunta Luksemburskiego na czele silnego, dwunastotysięcznego, chówca węgierskiego. Młody dowódca wyparł piasta zajętych przez niego ziem, spustoszył dobra arcybiskupa i wkrótce wrócił na Węgry. Jesienią 1383 roku Elżbieta udała się z obiema córkami do Dalmacji, gdzie właśnie wybuchły zamieszki. Tam dotarł do niej starosta Sędziwuj z Szubina z coraz mocniejszymi naleganiami, aby jak najszybciej Jadwiga przybyła do Polski. Królowa się jednak na to nie godziła. Domagała się natomiast, aby na Wawel wpuścić Węgrów. Doszło nawet do ostrej wymiany zdań, w rezultacie której Bośniaczka uwięziła sędziwoja, a młodego Jaśka Stęczyna wysłała z rozkazem zajęcia Zamku Królewskiego. Jednak staroście udało się zbiec i przybyć przed Jaśkiem do Krakowa. W marcu 1384 roku odbył się nowy zjazd w Radomsku. Ustalono tam, że ostateczny termin przyjazdu Jadwigi minie 10 maja 1384 roku. Z wiadomością tą posłano Przedsława Wawelskiego, skromnego szlachcica, czym chciano zademonstrować swe niezadowolenie. Niemniej w maju szlachta zaczęła się zbierać w Sączu, aby powitać nową panią. Jednak Elżbieta i tym razem nie wysłała córki, przepraszając, że nie może tego uczynić, gdyż rozlały rzeki. Wówczas na Węgry przyjechał... Już nie jako poseł, lecz osoba prywatna, spytek z Melsztyna, aby uświadomić Bośniaczkę, że dłuższa zwłoka oznacza pewną utratę korony. Udało mu się przekonać królową, Jadwiga wreszcie przybyła do Polski. Chcąc zachować jednak wpływ na dalszy przebieg wydarzeń, Elżbieta zatrzymała nadal insygnia, sądząc, że w ten sposób będzie mogła decydować o koronacji przyszłego zięcia. Powoli Bośniaczka zaczęła realizować zerwanie zaręczyn obu córek. Mimo, że Zygmunt stale przebywał na Węgrzech, nie dopuściła do konsumpcji jego małżeństwa z piętnastoletnią Marią, co było warunkiem ważności zawartych w ternawie ślubów. Udało się jej też zmusić niedoszłego zięcia do opuszczenia kraju i powrotu do dziedzicznej Brandenburgii. Wówczas wysłała wspaniałe poselstwo w 150 koni do Paryża. Proponowała za jego pośrednictwem, aby Marię poślubił Ludwik Orleański, dawny narzeczony Katarzyny. W tym okresie umocniła swą pozycję w kraju przez dwa posunięcia. 28 grudnia 1384 roku pogodziła Opolczyka, zwolennika Luksemburgów, z Garaj i zapewniła sobie życzliwość papieża, składając mu w darze niesłychanie kosztowne szaty pontyfikalne. Wiosną 1385 roku przyjęła w Slawonii poselstwo francuskie w osobie biskupa Jeana de Personne z którym dalej pertraktowała o wydaniu córki za Orleana. Wkrótce sama odprawiła następnych wysłanników do Paryża. Wydawało się więc, że unieważnienie porozumienia w sprawie zaręczyn Marii z Luksemburgiem stało się faktem dokonanym. W okresie pobytu w Slawonii biskupa Jeanne de Person nadarzyła się okazja zerwania również zaręczyn młodszej córki z Habsburgiem. Od kilku miesięcy Jadwiga przebywała na Wawelu, a Elżbieta wysłała tam Opolczyka z prośbą, aby czuwał nad postępkami młodziutkiej królowej. Panowie polscy nawiązali jednak jakiś kontakt z pogańskimi Giedyminowiczami i w związku z tym w Krakowie zjawiło się poselstwo wielkiego księcia Jagieły, prosząc o rękę Jadwigi, w zamian za solitwa miała być ochrzczona i włączona w skład Korony Polskiej. Przed zawarciem tego małżeństwa wypadało uzyskać aprobatę matki. W związku z czym większość posłów litewskich z Borysem Księciem Suzdalskim na czele, szef poselstwa Świdrygiełło pozostał w Krakowie, przybyła do Bośniaczki. Odpowiedź królowej praktycznie równała się zgodzie, a jej przedstawiciele pojechali do Polski, aby uczestniczyć w dalszych pretraktacjach. Tak więc Elżbiecie udało się zerwać projekty małżeństw obu córek zaplanowane przez męża i teściową. Jednak ceną tych osiągnięć było znaczne osłabienie pozycji wewnętrznej tronu. Na Węgrzech istniało wówczas kilka grup opozycyjnych, występujących przeciw regentce. Jedna, szczególnie silna na południu, chciała obdarzyć koroną Karola Małego Duradzo, aktualnego króla Neapolu. Druga, wpływowa głównie w północno-zachodniej części państwa, pragnęła przekazać władzę Zygmuntowi jako mężowi Marii. Jeszcze innej przewodziła rodzina Lokwich w Siedmiogrodzie. Działanie tych obozów, coraz bardziej aktywnych z każdym rokiem, osłabiało władzę regentki, aż wreszcie doprowadziło do pełnej anarchii w kraju. Nie mogąc opanować sytuacji, Elżbieta zwróciła się o pomoc do Karola Duradza, ufając w jego życzliwość i nie biorąc pod uwagę faktu, że właśnie on jest rywalem jej córki w walkach o koronę. Poza tym postanowiła nie mnożyć swoich wrogów. Dlatego, gdy oburzony poselstwem Jagieły przybył do budy Leopold Habsburg, ojciec Wilhelma, cofnęła obietnicę udzielone Litwie i zgodziła się, aby teoretyczny małżonek skonsumował małżeństwo z Jadwigą. Na podstawie tego przyzwolenia Wilhelm wyruszył na Wawel, skąd jednak wkrótce pod naciskiem panów małopolskich musiał uciec, a Jadwiga poślubiła Jagiełę. Upomniał się o swe prawa również Zygmunt, mąż Marii, którego małżeństwo dla nabrania ważności także musiało być skonsumowane. Młody Luksemburg, poparty przez przyrodniego brata Wacława, króla Czech, zastawił część dziedzicznej marchii, a za otrzymane pieniądze wynajął 10 tysięcy wojska i pod koniec sierpnia wyruszył na Węgry. We wrześniu zaskoczył obie królowe znajdujące się w pobliżu granicy i oblegał je w Bratysławie. Bośniaczka początkowo odmawiała wydania córki, później jednak ustąpiła. Maria udała się wtedy do męża i małżeństwo zostało dopełnione. Pozycja Luksemburga była jednak słaba. Jego zaciężne wojska rozpełzły się po kraju, a w dodatku zaczęły krążyć pogłoski, że lada chwila przybędzie Karol Duradzo, wezwany przez Bośniaczkę na pomoc. W rezultacie Zygmunt musiał uchodzić, a został tak opuszczony przez zwolenników, że część drogi odbył nawet piechotą. Karol Durazzo od kilku lat już był królem Neapolu. Popierany początkowo przez Urbana VI, wkrótce popadł z nim w konflikt, a w czasie spotkania w awersie kazał nawet przejściowo uwięzić papieża, za co został wyklęty. Poza tym toczył wojnę z Ludwikiem Orleańskim, którego Joanna, później zamordowana, wyznaczyła jeszcze za życia swym następcą. Posunięcia bośniaczki zmierzające do ożenienia tego rywala z królową Marią pośrednio godziły w bezpieczeństwo Neapolu. Niemniej Elżbieta apelowała do radza o pomoc przeciw buntującym się poddanym, z których część właśnie jego chciała widzieć na tronie węgierskim. Przywódcą zwolenników Karola był potężny magnat chorwacki Janusz Chorwat, nienawidzący Elżbiety, a popierał go także aktualny ban Bośni. Jesienią Karol przybył na Węgry i szybko zaczął posuwać się w głąb kraju, głosząc, że on jako jedyny Andegawen, a nie Maria... Jest prawnym dziedzicem tronu. Wkrótce zajął budę, a 31 grudnia 1385 roku koronował się w katedrze w Białogrodzie. Matka i córka były przy tym obecne. Włożyły jednak na tę uroczystość żałobne suknie, a potem z płaczem rzuciły się na kolana przed grobem Ludwika Wielkiego. Zdetronizowane nie zamieszkały razem ze swym zwycięskim przeciwnikiem na zamku królewskim w Budzie. Tam Elżbieta porozumiała się z Palatynem Garaj, który potajemnie przybył do stolicy i wspólnie uknuli spisek. 5 lutego Bośniaczka zaprosiła do siebie Karola. W czasie długiej rozmowy, która trwała aż do zmierzchu, do komnaty wdarli się Garaj i Cześnik królowej Fryderyk Forgacz, obaj głośni ze swej siły, rzucając się na gościa. Ten bronił się bardzo dzielnie i nawet ranił Forgacza. Bośniaczka miała zachęcać swych zwolenników do walki, wykrzykując nazwy dóbr, które otrzymają jako nagrody. Ciężko rannego króla wrzucono do lochu, gdzie 24 lutego zmarł z ran lub też został zgładzony. Ponieważ Karol był wyklęty, jego zwłoki przez bardzo długi czas leżały niepogrzewane. Maria ponownie została ogłoszona królową, a Elżbieta objęła regencję. Jednak pozycja ich była bardzo słaba, a przeciwnicy ze wszystkich stron podnosili głowy. Dlatego też należało szukać sprzymierzeńców. 12 maja w Dziur odbyło się spotkanie obu królowych z i jego starszym bratem Wacławem. Bośniaczka poszła wówczas na duże ustępstwa, zapisując zięcia w liczne włości, w tym wszystkie te, które kiedyś posiadał królewicz Stefan. Ponadto Węgry miały spłacać pożyczkę, jaką Luksemburg zaciągnął na sfinansowanie poprzedniej wyprawy. Niemniej, z niezbyt jasnych powodów, Zygmunt znów wyjechał. Jego stosunki z Marią nie układały się dobrze. O stanie psychicznym szesnastoletniej dziewczyny najlepiej świadczy prośba wystosowana do bawiącego w budzie włoskiego poety De Mokacis, aby opisał jej nieszczęścia potomnym. Elżbieta szukała zbliżenia z Polską, gdzie w okresie krótkich rządów Duradca nad Dunajem Jagiełło poślubił Jadwigę. 9 czerwca 1386 roku zawarty został Pakt Polsko-Węgierski, który skierowany był przeciw wszystkim wrogom łącznie z Luksemburgami, co dowodziło, że Bośniaczka w głębi duszy nadal nie dążyła do zgody z mężem starszej córki. Nieco później, w miarę narastającego chaosu, królowa wdowa rozważała nawet pomysł, aby uciec z Marią do Polski. W ten sposób ujrzałaby wreszcie kraj, którego monarchinią była od 16 lat i gdzie aktualnie panowała jej córka. Niemniej, zamiast udać się do Krakowa, postanowiła schronić się w posiadłości Garaj, nie biorąc pod uwagę faktu, że w południowej części kraju wpływy Chorwatów były najsilniejsze. Tam właśnie w czasie pobytu Elżbiety, 25 lipca 1386 roku, w polu, w pobliżu miasteczka Diakonowa, zwolennicy Duradzów dokonali zamachu. Garaj zeskoczył z konia i poległ broniąc kolaski, w której znajdowały się królowe. A ranny forgacz został ścięty na oczach obu niewiast. Napastnicy zdobyli ogromne skarby. Kiedy uwięzione monarchinie doprowadzono przed oblicze Janosza chorwata Elżbieta rzuciła się przed nim na kolana, prosząc, by oszczędził Marię, która o spisku na Karola nic nie wiedziała. Wołała, że organizatorami zamachu byli tylko nieżyjący już Garaj i ona sama i że gotowa jest zginąć, byle uratować życie niewinnej córki. Chorwat postanowił ujęte Andegawenki przesłać do Neapolu, aby tam wdowa po Karolu III, a siostrzenica zamordowanej Janny I, mogła wywrzeć na nich zemstę. W tym celu zostały osadzone w zamku Nowy Grot nad Adriatykiem. Jednocześnie spodziewano się sprowadzić małego Władysława Duradzo w celu okrzyknięcia go królem Węgier. Jednak obu projektom stanęły na przeszkodzie wydarzenia zachodzące w Neapolu, gdzie Małgorzata Duradzo z trudem broniła tronu nieletniego syna przed papieżem, i buntującymi się feudałami. Ze strony przebywającej w Krakowie młodszej córki Jadwigi Kolowa nie mogła oczekiwać pomocy. Natomiast na ratunek powinien był pospieszyć Zygmunt, dla którego śmierć Marii lub jej wywiezienie oznaczałoby utratę wszelkich praw do korony św. Stefana. Ostatnie wypadki zjednały mu nowych zwolenników. Przybył więc ponownie na Węgry. Przybrał tytuł Tutor et Kapitaneus Królestwa i w początku 1387 roku ruszył uwolnić uwięzione. Na pomoc pospieszyli mu Wenecjanie, którzy zawsze obawiali się Unii na polu z Węgrami, co mogłoby połączonym monarchiom zapewnić kontrolę Adriatyku. W wyniku tych działań Nowy Grot został oblężony od strony lądu i morza. Jednak obrońcy nie dali się zastraszyć i działali bezwzględnie. Przed 15 stycznia... 47-letnia Elżbieta została uduszona na oczach córki. 16 stycznia zwłoki jej wywieszono z wieży z groźbą, że to samo nastąpi z Marią. Wtedy oblegający wycofali się, a Zygmunt udał się do Białogardu, gdzie odbył 31 stycznia koronację. W lutym szczątki królowej Węgier i Polski zostały skromnie pochowane w kościele San Chryzogomo w Zadarze. Wkrótce potem nowa wyprawa Luksemburga i Wenecjan doprowadziła do uwolnienia Marii. Dopiero wówczas zwłoki Elżbiety Bośniaczki zostały przywiezione do nekropolii królów węgierskich, gdzie spoczęły obok Ludwika Wielkiego. Jadwiga Andegaweńska, pierwsza żona Władysława Jagieły. Ludwik Andegaweński, król Węgier i Polski, nie doczekał się syna. Miał jednak cztery córki ze swoją drugą żoną, Elżbietą Bośniaczką. Ale pierwsza z nich żyła tylko kilka miesięcy. Następna Katarzyna urodziła się prawdopodobnie w roku 1370, a trzecia, Maria, w 1371. Natomiast data przyjścia na świat ostatniej córki Jadwigi jest mniej pewna. Długoż podał, że nastąpiło to w roku 1371. Niektórzy autorzy do dziś uważają za prawdziwą informację sławnego kronikarza. Jednak większość współczesnych badaczy sądzi, że przyszła monarchini ujrzała światło dzienne o trzy lata później, co ostatnio potwierdziła nowa analiza lekarska dawnego protokołu sekcji zwłok. Wyjaśnienie tej kwestii jest istotne ze względu na bardzo ważne dla Polski wydarzenia, które nastąpiły w 1385 roku, w związku z czym powstaje pytanie, w jakim stopniu królowa miała na nie wpływ i jak dalece była dojrzała, podejmując decyzję. Królewna przyszła na świat w ogromnym zamku Wyszehradzkim. Zanim ukończyła kilka miesięcy, przyjmując za datę urodzenia rok 1374, zaczęto ją swatać z czteroletnim Wilhelmem Habsburgiem, pochodzącym z tzw. linii leopoldyjskiej, która rządziła w Stylii. Ludwik wojował wówczas z Wenecją i szukał zbliżenia z innymi antagonistami potężnej republiki. Dlatego też, kiedy 18 sierpnia 1374 roku arcyksiąże Leopold III poprosił o rękę Jadwigi dla swego syna, król Węgier 4 sierpnia 1375 roku chętnie wyraził na to swą zgodę. Trzy lata później, 15 czerwca, w Heinburgu nad Dunajcem odbyły się zaślubiny pro futuro nieletnich narzeczonych. Ślubu udzielił Dymitr Arcybiskup Ostrzychomski. Sakrament stawał się ważny już bez żadnych dodatkowych ceremonii kościelnych, o ile małżeństwo we właściwym czasie, to jest po ukończeniu dwunastu lat życia, zostanie skonsumowane. W uroczystości wzięły udział obie rodziny, a ze strony panny młodej była również obecna jej papka, sędziwa Elżbieta Łokietkówna. Nastąpiły także symboliczne pokładziny, a po nich zabawy trwające dwa tygodnie. Ustalono, że strona, która nie dotrzyma zawartych wówczas zobowiązań, Wypłaci drugiej 200 tysięcy czerwonych złotych. Po ślubie Jadwiga udała się do Wiednia, a ośmioletni Wilhelm do Budy. W tym okresie sądzono, że najmłodsza Andygawenka wniesie Habsburgom w posagu tylko ziemie zdobyte ostatnio na Wenecji, gdyż oba posiadane przez ojca trony, polski i węgierski, miały odziedziczyć jego starsze córki. Jednak wkrótce, to jest pod koniec 1378 roku, zmarła królewna Katarzyna. Od tej chwili zaczęto planować, że Jadwiga otrzyma po Ludwiku koronę świętego Stefana. O pobycie dziewczynki w Wiedniu wiadomo bardzo mało. Niewątpliwie jednak właśnie tam nauczyła się mówić po niemiecku i poznała nieco łaciny. Matka narzeczonego była Włoszką, księżniczką mediolańską. Stryj Wilhelmarcy, książę Albrecht Austriacki, zamówił wówczas, może właśnie dla Jadwigi, żywot jej świętej imienniczki słynnej księżnej wrocławskiej. Ów krewniak walczył niedawno po stronie krzyżaków przeciw Litwie i prawdopodobnie malutka królewna na dworze przyszłego teścia musiała słyszeć mrożące krew żyła historie o potwornych poganach. Wyprawę Albrechta na Żmuć poeta Piotr Szenwirt opisał nawet wierszem. Według jednych autorów Jadwiga wróciła do Budy już w 1379 roku, zdaniem innych nieco później, dopiero po śmierci ojca. Dominuje chyba pogląd pierwszy. 12 lutego 1380 roku w Zwoleniu Ludwik i obie Elżbiety, jego żona i matka, ponownie potwierdziły wcześniejszą umowę z Habsburgami, a Jadwiga znów widziała Wilhelma, którego jej ojciec sprowadził do Budy. Andegaweńczyk do końca życia planował, że Węgry odziedziczy po nim młodsza córka. Po jego zgonie królowa wdowa Elżbieta Bośniaczka zmieniła jednak wolę męża i przeznaczyła koronę świętego Stefana starszej z sióstr Marii. Sama stając się regentką. Natomiast Jadwigę wkrótce oficjalnie desygnowano na tron Polski. Ośmioletnia dziewczynka prawdopodobnie niezbyt dokładnie orientowała się, że pomiędzy jej matką a przyszłymi poddanymi rozpoczęły się targi o to, kiedy mała monarchini ma przybyć do Krakowa. Elżbieta chciała jak najdłużej zatrzymać córkę przy sobie, podczas gdy można władcy polscy pragnęli możliwie najwcześniej powitać ją na Wawelu. Bośniaczka była przeciwna małżeństwu Jadwigi z Habsburgiem. Na razie jednak w lipcu 1383 roku potwierdziła umowę zawartą w tej sprawie za życia swego męża. Przyjazd do Polski poprzedzony długimi targami nastąpił w październiku 1384 roku. Młoda monarchini miała wówczas około 10 lat. Odwoził ją kardynał Dymitr, arcybiskup ostrzychomski, Jan biskup Czanacki. Wśród dworek towarzyszyła jej piękna Elżbieta, córka Emeryka Babeka, Banna Dalmacji i starosty Rusi Czerwonej. Na granicy oczekiwała Jadwigę grupa polskich dygnitarzy ze spytkiem z Melsztyna i sędziwojem z Szubina na czele. Przesiadła się wówczas z kolaski, którą dotąd jechała, na białego rumaka. Po drodze w Sączu zatrzymała się u grobu świętej Kingi. Wkrótce potem powitał nową panią arcybiskup gnieźnieński Bodzanta, tłumacząc się ze swej do niedawna jeszcze wrogiej postawy. Chodziło o to, że popierał on książąt mazowieckich, usiłujących po śmierci Ludwika zasiąść na polskim tronie. Podróż Jadwigi do Krakowa miała też swój aspekt romantyczny, gdyż spytek z Melsztyna był zakochany w pięknej Elżbiecie Babek, którą poznał wcześniej na Węgrzech, a teraz pragnął poślubić. 15 października w dniu świętej Jadwigi Odbyła się uroczysta koronacja na Wawelu. Dokonał jej bodzanta w asyście biskupów krakowskiego, Jana Radlicy, i poznańskiego, dobrogosta z Nałęczów, i w obecności towarzyszących królowej węgierskich dostojników kościelnych. Insygniów królewskich męskich nie było, gdyż Ludwik wywiózł je swego czasu do Budy, a Bośniaczka nie odesłała ich z córką. Posłużono się więc tak zwaną koroną królowych sporządzoną dla Jadwigi Kaliskiej, którą później używały małżonki Kazimierza Wielkiego, a ostatnio Elżbieta Łokietkówna w okresie swych rządów na Wawelu. Niemniej Jadwiga została królem Polski, choć naturalnie zdawano sobie sprawę, że większość władzy przejmie jej przyszły małżonek. Następnego dnia odbył się tradycyjny hołd mieszczan krakowskich, a później ogłoszono amnestię dla grupy więźniów.